bierzemy białka obieramy mleko i nadziewamy na do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu miksujemy przez 15 minut posypujemy to wszystko drobną szpetowaną wodą dalej kroimy i podsypujemy sosem to kata, i z czarą dużą ilością rozciążone z łososia i mamy już pyszne pączki to wszystko mieszamy czekamy aż teraz w na czas kroimy mieszamy i podajemy do zał. słuchaj dalej A anucz widelec przyda ci się to w kuchni dzień dobry dzień dobry witamy serdecznie w kolejnym 31 już odcinku Smacznego podcastu Anusz Widelec. Po tej stronie Jacek Kuchnicz, witam Z Państwa. tej strony Paweł Prokopowicz, a my dzisiaj rocznica, Jacku. Nasz podcast ma już rok, wyobraź sobie. Wow! I co na tą rocznicę przygotowałeś, Paweł? Tak to szybciutko zleciało. zleciało. No, ja na rocznicę to jakiś tort, a. tort rumuński, bardzo smaczny, orzechowy. Ten, który Ci pokazywałem zdjęcia, o którym Ci wspominałem. Mhm. Myślę, że taki tort na taką okazję jak najbardziej. Także torcik, torcik będzie z mojej strony. O, ja jest dzisiaj, dzisiaj opowiem o, ponieważ jest karnawał, to opowiem o faworkach mm. albo chruście. I druga o. rzecz dla miłośników trunków, nalewkę myśliwską na śliwkach. Bardzo fajnie. Czyli karnawał w pełni. Dobrze, U nas tamte. za oknem śnieg sypie mocno, tak mocno. I jest taka regularna polska zima Polska zima w Anglii, no u nas też jest zima śniegu jest, ja wiem, z 10-15 centymetrów w mieście obfite opady także faktycznie chce się coś słodkiego chce się coś wieczorem jakiegoś odrobinę jakiegoś likierku hmm. posiedzieć przy kominku albo przy Karolferze, co tam kto ma i ewentualnie bawić się jeżeli mamy czas, bo karnawał tak. w pełni no to co? To, to może zacznijmy na rozgrzewkę od... Zaczynamy, dobra, słuchajcie. A zaczynamy od chrustu. To jest, ja jeszcze może wejdę słowo. Niedługo, niedługo będzie tłusty czwartek. To jest taka typowa rzecz, ten chrust. Ja nie pamiętam, Paweł, czy myśmy robili, czy myśmy opowiadali o tym, jak się robi pączki w domu, ale przy tej okazji właśnie tak jak... Nie, to, to będzie na tłusty czwartek na, na pewną okazja, żeby o tym powiedzieć. Ale właśnie chciałem tylko dodać, że chrust... To taka typowa polska specjalność. Nawet w Stanach jest. W tych ciastkarniach polskich można kupić chruz i wiem, że Amerykanie znają i też idą w ten dzień i się zajadają, co po niektórzy. No dobrze, jak, jak zrobić dobry chrust? Co tam będzie potrzebne? Ja bym chciał jeszcze, wiesz, zanim powiem o tym, to chciałem przypomnieć, pamiętam swego czasu, jak myśmy opowiadali o różnych przepisach, że w zasadzie w tej chwili jest dużo książek kulinarnych. Ja sam dostałem, z czego bardzo się cieszę, wiesz, w sumie już, można powiedzieć, że minął miesiąc, odkąd dostałem książkę kucharską, ale dopiero ją powoli teraz odkrywamy. Znajdujemy jakieś przepisy, bo niektóre takie wydawały nam się dziwne i takie jakieś egzotyczne, mimo że to mhm. jest polska kuchnia domowa, taki jest tytuł tej książki, ale teraz zaczynamy po prostu sukcesywnie robić i chciałbym jeszcze przypomnieć tą zasadę, o której mówiłem właśnie, że w naszym podcaście, no nie powiem tak wiesz, deprecjonując siebie, że jesteśmy jakimiś tam laikami do końca, opowiadamy w przede wszystkim o przepisach, które my lubimy, które sami wypraktykowaliśmy i które nie powinny nastręczać trudności każdej osobie, która postanowi zadebiutować w kuchni, postanowi coś zrobić. Jeszcze powiem jedną rzecz, że wiesz co, mam tych książek też trochę kucharskich, różnych wycinków tak. z gazet, jakichś przepisów w zeszytach, ale nie ma takiej, takiego kompendium, takiej jednej książki, z której wszystkie przepisy byłyby dobre, z której wszystkie by mi odpowiadały, z której wszystkie by wychodziły, dlatego tych publikacji, tak jak wspomniałeś, jest bardzo wiele, teraz są jeszcze blogi, są jakieś programy w telewizji, czy, czy, czy inne audycje, takie jak chociażby nasza i no dobrze, że jest dużo tych źródeł, najważniejsze to chcieć i wiedzieć, jakie mamy, jakie mamy preferencje, jakie mamy smaki, bo też nie każda potrawa Ci smakuje, ale... No warto, warto właśnie tak jak mówisz, korzystać z różnych źródeł i sobie przepracować przepisy tak, żeby wiedzieć co nam wychodzi, co lubimy jeść i niektóre można zmodyfikować pod siebie, no to też będziesz mówił chyba przy tym chruście te, też dzisiaj, prawda? Tak, ja jeszcze tutaj słowem tak dopowiem właśnie, że, że oprócz tego właśnie tak jak powiedziałeś że testujemy różne przepisy i Wam je opowiadamy. Staramy się, tak jak tu już swego czasu było, mieliśmy gości w naszym podcaście, i jeżeli dobrze pójdzie, to przynajmniej raz na miesiąc, czy raz na trzy miesiące będziemy się starali zaprosić kogoś, żeby opowiedział, jak on, jak z jego perspektywy wygląda tak zwana kuchnia polska, czy jak wygląda jego zdaniem gotowanie, aby mieć taki wiesz, taki mieć punkt odniesienia żebyśmy utwierdzili się w tak, tym, że oczywiście. nie jesteśmy no, jest dziwaczni, wymiana, prawda, wymiana zwań, nie, no nie jesteśmy dziwaczni to, co my proponujemy, mm -hmm. to są jakieś w ogóle Himalaje, czy Everesty czy co tam jeszcze by nazwał, I dzisiaj właśnie taki wstępik jest no do dobrze. tego właśnie, słuchajcie, co mi się przydarzyło. My mieliśmy tutaj takie przepisy, mamy taką książkę własnych przepisów, taką, taki almanak, przepisy z różnych, z historii już, czy to od Gabrysi mamy, czy od mojej mamy, czy od siostry, czy dziś zasłyszane, czy a, przeczytane. Kiedyś jeszcze nie było internetu, od koleżanek jakichś wiesz na karteczce podane. A kiedyś był jeszcze taki kalendarz jednodniowy, codziennie się zrywał kartkę i tam była... Tak, tak, tak, tak. Jakaś rocznica była, albo właśnie był jakiś przepis. I taki wstęp jest do tego, co, nam się, co mi się przydarzyło właśnie. Postanowiłem przygotować właśnie dla Was chrust, czyli po polsku chyba faworki to się nazywa, albo chrust to jest po polsku, a faworki to po jakimś innemu. Tak, tak, tak. I, i mi nie wyszedł, słuchajcie. Ja teraz podam ten przepis, może komuś się uda, ale podam ten przepis tak żeby być w, w porządku zwróć uwagę że możesz mieć inną mąkę tam u siebie mhm. w Anglii wiesz na przykład e, więc przepis jest tak przepis jest następujący półtorej szklanki mąki jajko dwa mhm. żółtka cztery łyżki kwaśnej śmietany łyżka octu łyżka wódki tak. lub spirytusu łyżka cukru pół laski wanilii dwie łyżki cukru pudru do podsypania i jedna czwarta jedna druga oleju do smażenia to znaczy litra li, litra, oleju, litra tak? przepraszam Czyli tak tak litra tak przepraszam do smażenia z tym że myśmy zrobili inaczej myśmy zrobili tak po staropolsku i smażyliśmy na smalcu po prostu na smalcu mhm. i teraz tak jajka umyć mąkę przesiać no ja jak nie myjemy, bo jajka są czyste, ale jeżeli ktoś ma takie, powiedzmy gdzieś tam z prywatnego, jakbym powiedział, takiego chowu, gdzieś załatwione powiedzmy, gdzieś tam, wiadomo, że z jakiejś fermy, to na pewno myjemy. Mąkę przesiewamy, no to tradycyjnie, przypominam, przesiewamy mąkę po to, żeby ją na napowietrzyć, żeby ona była taka lekka, lepiej nam się łączyła z pozostałymi składnikami. A do mąki dodajemy całe jajko, żółtka, znaczy bez skorupki oczywiście, żółtka. Wszystko mieszamy, następnie dodajemy śmietanę, ocet winny lub wódkę lub spirytus. Wódkę normalnie łyżkę tą dajemy, prawda? S... Tak, to jest po to, wiesz po co to Żeby jest? nie piło oleju. Żeby nie wsiąkało olej, tak, tak, żeby nie piło oleju. Dodajemy ten cukier, dobrze to wszystko wyrabiamy. Najpierw łyżką wstępnie w misce, a potem już rękę wkładamy i, łyżką, i ręką to wyrabiamy. Tak, aby ciasto było takie miękkie, gładkie, ale luźne, takie jak jest właśnie na makaron. I tu jest właśnie, to był pierwszy mój kłopot właśnie. Ja czułem, że to ciasto jest zbyt luźne, ono za bardzo się czepia, za bardzo się lepi do tej łyżki, a później do mojej ręki. Ciasto wałkujemy partiami jak na makaron. To znaczy, że nie całą tą kulę ciasta, tylko część, mm, na przykład jedną czwartą. Tak i to musi być cienkie, tak. to, musi być, to musi być bardzo cienkie, na no, powiedzmy 2 mm tak. grubości, aż żeby jak podniesiesz ten kawałek, żeby było prawie że przejście tak, czyste, tak, żeby tak. przepuszczało światło. I to jest klucz do sukcesu, jeden tak. z kilku. Następnie yy, kroimy w paski o szerokości około 3 cm i długości około 10 cm. Na no, oko niemiarką nie trzeba wierzyć. Takie wstęgi, uh -huh. tak? E, Skośnie je przecinamy każdą wstęgę, prawda? Żeby to powstał taki rąb. Y, tak jak o tych wymiarach, co wcześniej mniej więcej mówiłem. Tak, nie prostokątny rąb. E, I w środku. Uh -huh. I później środek? przecinamy nożem. Ale to nacięcie, to ja bym powiedział, tak wiesz, powiedzmy na oko, jeżeli długo się jest 10 cm, to ja nacięcie to robiłem tak na 4 cm mniej więcej. Ono musi być takiej wielkości, żebyś mógł przewlec sobie tą tasiemkę jako tak, by, prawda? Tak. Tak, czyli tak, przez, to nacięcie, przez to nacięcie, przez tą dziurkę w środku przekładamy jeden koniec ciasta tak. i później to prostujemy delikatnie, bo to jest mięciutkie i wtedy nam powstaje taki... Ono się unosi, taka falbanka, coś mm -hmm. takiego, taka już kokardka właśnie już w pewnym sensie. Ym, I następnie w uformowane te faworki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz sprawdzanie rozgrzanego tłuszczu, można mhm. powiedzmy kawałek ciasta włożyć i zobaczyć, czy zaczyna wrzeć w tym miejscu, gdzie włożyliśmy kawałek ciasta, lub tutaj w, gdzieś tam wyczytałem w, w internecie o tym, że wkłada się ziemniaka surowego i zaczyna wrzeć. No to taki normalny sposób. Przykładamy albo rękę lekko i... Broń Boże, nie lejcie, wo nie lejcie wody, bo będzie pryskało mocno, także nie lejcie wody. Tak. I tutaj potrzebny będzie jakiś patyczek, taki długa jakaś taka wykołaczka albo coś takiego, jakiś pikulec, żeby tak. to odwracać, bo to musisz tak. odwrócić, jak już, jak już się to smaży. Tak, bo smażymy z obu stron na, na, na druga strona tak, na złoto. Na złoty kolor, tak. jest. Tak. A to jak ten już jest rozgrzany, to jest naprawdę krótko, ile to tam ci schodziło? No, no, 20 tak, sekund tak, na jednej tak, stronie Tak, jak mówisz, tak. Bo to jest moment. I później musimy już mieć obok duży taki talerzyk, duży, duży, duży półmisek albo coś mhm. takiego wyłożony papierem, a papierem takim do, ręcznikiem papierowym i na to sobie łyżką cedzakową, czy tam też czy tym patyczkiem, właśnie tą, tym szpikulcem wyławiamy te nasze chrusty i układamy po to, żeby pozbyć się tego nadmiaru tłuszczu. No to jest teoria. A w praktyce wyszło tak, że jak to rozwałkowałem, to nie mogłem odlepić od, nie mogłem odlepić od od stolnicy, stolnicy? tak, od, od stołu w zasadzie, bo ja mam stół taki gładki, że to robię na stole, mhm. na stole. No dobrze, a dlaczego nie podsywałeś stolą? A Boga się wie, żeby nie podsypywać, bo będzie twarde. I tak to jest. No to trzeba jednak, bo każdy ciastek wokół jest, to jednak musisz to odrobinę... Ja się zdenerwowałem, mówię, że nie, nie będę lepił, nie będę robił tego ciasta, bo ja się nie, nie, nie odnajduję, nie potrafię robić po prostu ciasta, które mi się lepi do rąk i Gabrysia to wzięła swoimi delikatnymi kobiecymi dłońmi, to tak z, no zdjąłem, z, zdarłem to w pewnym sensie, zdarłem to z... ze stołu i ona uformowała na nowo kulkę i tak paluszkami, to tak rozwałkowała troszeczkę wałkiem, troszeczkę paluszkami, ale i tak ten, wiesz, to ciasto było takie, no, grube, ono miało gdzieś, nie miało dwóch mm przede wszystkim, było grubsze takie, pociąg. No to musi być tak. bardzo cienkie, bo wtedy nie będzie nie będzie smaczne, bo... Jak dasz za grube to ciasto, to ten chrust będzie taki tak ociężały i będzie, jak go będziesz gryzł, to on będzie taka tak skorupa. Jest. A jak będzie odpowiednio cienki, to on się tak rozdziela się w środku, tak jak, nie wiem, chlebek pita czy coś tak. takiego. Robi się pusty jak w maca. środku tak. i zostają ci tak, tak, tak jakby wydmuszka, tak. prawda? Że masz tylko górę, dół, a w środku jest pusta przestrzeń. Posypujesz to odrobinę cukrem tak. pudrem. Jak go gryziesz, to on dosłownie pęka i on się tak rozpada to jest jak cienki, jak opłatek ta, ta, ta jedna warstwa. Mm -hmm. ta... My mamy, jak zostanie nam ciasto z pierogów, to właśnie tak te krążki takie na tłuszczu smażymy i to i się robi tak, jak Ty mówisz. Także tutaj poniosłem klęskę, porażkę i nie polecam tego przepisu. Podałem ten przepis na początku dla kogoś, kto będzie uparty i będzie chciał spróbować, czy ten przepis rzeczywiście, czy ja miałem rację, czy autor tego przepisu miał rację, dlatego go podałem żeby ktoś będzie miał ochotę może sprawdzić. Natomiast teraz podam drugi przepis, który robiłem już dzisiaj i sprawdził się, ale, e, ale też nie do końca. I zaraz tutaj właśnie coś pokombinujemy e, i zaraz wam powiem. Teraz tak, podaję przepis. Czym one się różnią? Potrafisz powiedzieć? W zasadzie jakby to powiedzieć, czy one się różnią? E, ilością składników, bo tam było, jak pamiętacie, było półtorej szklanki E, półtorej szklanki mąki natomiast tutaj e, będzie e, pół kilo e, pół kilo mąki e, pół kilograma mąki będzie prawda Czyli może ktoś podał złą proporcję właśnie i, i tutaj no, to może też na, na oko nie widziałeś tego właśnie, że to takie za, za słabe, że trzeba podsypać No dobra, to dawaj ten drugi przepis, ten lepszy A nóż Widelec Najsmaczniejszy podcast w sieci Pół kilograma mąki mhm. tortowej lub wrocławskiej, dwie łyżki masła, pięć żółtek, 150 ml śmietany kwaśnej, jeden kiliszek 50 ml spirytusu lub wódki, pół szranki cukru pudru i dwie kostki smalcu do smażenia. Z tym, że i. W tamtym przepisie nie miało się bo masła w ogóle, żadnego tłuszczu, z tego co mi się wydaje. W poprzednim? Mhm. Poprzednim? nie pamiętam, zaraz sprawdzę tutaj były dwie kostki masła, ale ja dałem tak powiedzmy nie, nie, dwie, nie dwie kostki przepraszam, dwie łyżki masła ale ja nie dałem dwóch łyżek, tylko po prostu ukroiłem, a w poprzednim przepisie e, tak, poprzednim przepisie to było półtorej szklanki mąki jajko dwa żółtka, cztery łyżki kwaśnej śmietany, łyżka octu, łyżka wódki lub spirytusu, łyżka cukru jedna, druga, łyżki wanilii, cztery łyżki cukru pudru do podsypania i jedna, czwarta, pół litra oleju do smażenia. Tak, nie było w ogóle masła w tym. Nie było, no to tam ten przepis słabszy, no. Tam widzę, że jest lepszy, uh -huh. ok. I teraz tak, wiesz co, ja jeszcze zanim będę dalej opowiadał o tym przepisie, jeszcze raz powtórzę na zakończenie wszystkie składniki, żeby ktoś się tam nie denerwował, że musi cofać. Przypominam, że robię faworki to ja poproszę Ciebie, Paweł, jak będziesz, masz w głowie, przypomnij sobie, bo z tego przepisu nam zostanie, pamiętaj, że zostanie nam białka z sześciu, z pięciu, przepraszam, jajek. I co z tym zrobić? Ja pomyślałem sobie, że można mm -hmm. by zrobić te bezy, ale dokładnie nie pamiętam przepisu, no, nie pamiętam na przepisu na bezy, także jakbyś sobie je, przypomn prosty, przypomniał, to, to nam od razu powiesz. No jeszcze raz mówię tak. Do miski wsypuję tą mąkę tortową, Daję dwie łyżki masła, z tym, że ja nie dałem dwóch łyżek masła, tylko po prostu odkroiłem 150 g masła z kostki, oddzieliłem białka od żółtek i włożyłem te żółtka do miski, zalałem to 150 mm śmietany, wlałem jeden kieliszek wódki angielskiej, czyli whisky, dałem pół szklanki cukru pudru i kostkę smalcu, ale już nie do miski, ale tym razem na patelnię i zapaliłem mały gaz, żeby, ta, żeby ten smalec się rozpuścił. To wszystko mieszałem łyżką, następnie w, w, w, wziąłem rękę i to ciasto wyrabiałem, wyrabiałem i już czułem, że będzie wszystko dobrze, bo ciasto elegancko się wyrobiło, ciasto nie było takie, mhm. e, ono było ciężkie, ale ono nie było takie gliniaste, wiesz ja czułem, że ono, ono się nie lepiło do rąk ono na początku się lepiło, ale później za każdym razem co, co obrót zrobiłem w tej miseczce, co obrót zrobiłem zgarniałem z dna mm, tą mąkę i ono było coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze, aż wyszło takie gładziutkie Aż wyszło takie gładziutkie. No dobrze. Czyli odpowiednio długo trzeba to ugniatać, wyrabiać, podobnie jak ciasto na tak. pierogi, żeby było idealnie tak, tak. gładkie. Odkładam, tak. robię kulkę, przykrywam ściereczką i odkładam na godzinę czasu. A, a, a, smalec? a smalec? A smalec się, się na małym e, nie grzeje, bo to na małym ogniu, więc on się powoli roztapia ta kostka, nam znika w oczach. I jak się roztopi, to wtedy wyłączam gaz i sobie no, to leży. Ale to godzina będzie się tak teła? Grzewa? Nie, jak się roztopi, to wtedy wyłączam gaz. Ale już ma wtedy rozpuszczone, Dobrze. po prostu okay. wtedy, jak on już jest rozpuszczony, bo mhm. pierwszym razem to po prostu, wiesz, porobiliśmy i się denerwowaliśmy, kurczę, no, zwiększ trochę gaz, bo za wolno ta kostka się rozpuszcza. A ja chcę, żeby ona po prostu powoli się rozpuściła ze stanu stałego na stan płynny Wtedy mam takie poczucie wewnętrzne, mm -hmm. że jakby to, że go nie przypalam niepotrzebnie, bo musicie pamiętać, że Dobrze. to się ten, po tych warolków, ten e, wyrzuca się ten, wylewa się, niszczy, de, deaktywuje ten tłuszcz. Tylko nie wylewajcie do zlewu, tylko do muszli klosezytowej, albo gdzieś tam, jak macie, mieszkacie na wsi, gdzieś tam na, na jakąś startę, pryzmę jakichś takich, nie wiem, obierków, czy czegokolwiek, bo e, bo zatyka rury po prostu, ten tłuszcz. Pamiętajcie? I po... Smalec to takie masło ze świnką na, na opakowaniu. Tak, tak, biały, tak, tak. tak, tak, Z uśmiechniętą, z uśmiechniętą, ale to nie jak się ma. Ale jeszcze, słuchajcie, jak ten, jak się rozpuścił, ten, to ja powiem Ci szczerze, ja dawno, dawno, naprawdę dawno, bo tutaj odkąd, wiesz, w sumie, bo w Anglii nie mogliśmy na początku znaleźć, później znaleźliśmy pod jaką to nazwą jest, w ogóle taką, wiesz, niesmalcową, Także dawno nie używaliśmy smaru, i powiem Ci szczerze, że on nie ładnie, nie, nie pachnie zbyt pięknie. Wiesz, ten, ten olej zwierzęcy jest taki troszeczkę smrodliwy. Dla kogoś wrażliwego to może powiedzieć, bożo, trochę, wiesz. No, ogólnie to, to, to, to, to wiesz, mięso ze świni to też jakoś nie, nie pachnie na a to też, ale do tego nie pamiętam, ale to już jest temat na, na inną część podcastu, ale to wtedy do tego tematu na pewno wrócimy, słuchajcie. I teraz tak, minęła już godzinka, jeszcze raz ponownie zagniatam to ciasto, zagniatam to ciasto, czyli po prostu w rękach je rozgniatam, rozgniatam, rozgniatam w formę takiego wołeczka, składam prawe z prawej na lewą, z lewej na prawą i znowu zagniatam, zagniatam z prawej na lewą, z prawej na lewą, żeby ono tak poczuło ciepło od mojej dłoni, odrywam kawałek Hmm, taką jedną trzecią rozwałkowuje nacienki. E, ach rozmażyłem się, nacienki właśnie taki, wiesz, ten makaron mi się przypomniał. <grym> hmm, nacienki taki placuszek hmm, kroję to tym, wiesz, takim e, w, nie radełkiem, tylko tym nożem, takim okrągłym do pizzy krojenia, wiesz? Bardzo fajnie to wychodzi. Mhm. Nie niszczę, i nie niszczę, wiesz, blatu stołu, prawda? Bo blat mam taki, wiesz, taką specjalną, taką jest, tak. on jest taki śliski, taki, wiesz, jakby przystosowany do tego. Mhm. I kroimy tak samo jak poprzednim razem, na takie prostokąty, takie rąby, przecięte w środku, zwiększamy gaz, zwiększamy gaz na patelni, gdzie ten tłuszcz, pod patelnią, gdzie ten tłuszcz się roztopił. I co się stało? I mi wyszło, to ciasto mi wyszło troszeczkę za mokre. Te wstążeczki nie są takie ładne. To nie jest tak, jak na zdjęciach gdzieś tam w internecie możecie znaleźć. To po prostu była taka mokra tasiemka i ja rozmawiałem mamo do, do mamy napisałem, zapytałem się, co ja mogę zrobić i mama mówi, taki jeden ze sposobów mówi, włóż to ciasto, włóż to ciasto do zamrażalnika. Ja włożyłem to ciasto do zamrażalnika gdzieś na 20-30 minut, ale powiem Ci szczerze, że to nic nie pomogło, no i teraz już przyszła pora nagrywania, także nie wiem, czy pomoże to, co ja zrobiłem teraz, bo po prostu podsypałem troszeczkę mąką, wiesz, żeby ono, Poprzez to, że ono jest takie troszeczkę mokre, no nie, ona się nie lepi do dłoni, ale jest takie po prostu mokre troszeczkę, takie tłuste, to ja przypuszczam, że ono jest, wtedy jest takie bardziej lejące się, ono nie jest takie bardziej sztywne. Pamiętajcie o tym, żeby nie przesadzać z mąką, bo jak dacie za dużo mąki, to ono będzie takie sztywne, twarde i wtedy nawet się nie zawinie, to będzie po prostu się łamać, będzie pękać. Także odrobinę podsypałem mąką i zobaczymy po nagraniu. Ja następnym razem opowiem, czy to wyszło, czy nie. W każdym razie rozwałkowałem na cienko i się zrobiło tak, jak Ty mówisz. Czyli, hmm, czyli się po prostu tak to pęczniało. To jest tak, jakby, wiesz, jak poparzona skóra tak pęcznieje, takie bąbelgi się robią, to się rozwarstwia, tak jak powiedziałeś i ma kolor to wszystko kładziemy na papierze, tak jak powiedziałeś takim wsiąkającym wodę, czyli tłuszcz ale tu na ręcznie papierowym, tak, ale tu jedna pani polecała, mówi, że lepszy efekt się osiąga, jak się kładzie na takiej kratce wiesz, ja mam tą kratkę z Ikei, na której kładę gorącą patelnię albo chleb ale ona jest za rzadka, za rzadka, więc na nią położyłem ten pergamin. No i zobaczymy, jaki to efekt, jaki to efekt przyniesie. I przypominam, jeszcze raz na koniec. No i mamy już first, nie furst, mamy chrust, przepraszam, chrust czy faworki, już są gotowe. Czyli e, przypominam, jeszcze raz. No i dobrze, ładnie to układasz sobie pewnie na jakimś, pół, na jakimś, na jakimś e, talerzyku większym i posypujesz na koniec. Cukrem czem. pudrem, tak jak śnieg na dworze, pada nam. Pół kilograma mąki tortowej albo wrocowskiej, dwie łyżki masła albo 100 gram masła jadałem, dałem. 150 Żółtek, 150 ml śmietany, jeden Kiliszek, 50 ml spirytusu, pół szklanki cukru-pudru, 2 kostki smalcu do smażenia. I to byłby chrust, to byłyby faworki w moim wykonaniu smacznego. No i słuchaj, faktycznie czego byś się nie, nie czepił, jakiego przepisu byś się nie czepił, to w internecie, w gazetach, w książkach znajdziesz kilkanaście wariantów, tak jak tutaj mówisz, które się znacznie od siebie różnią. Niby to jest ta sama potrawa, ten sam przepis, ale, ale są różne modyfikacje i to też potwierdza to, co my robimy, że niektóre przepisy adaptujemy i ulepszamy w jakiś sposób, tak żeby, żeby to było smaczniejsze, żeby nam bardziej odpowiadało. Mhm. Mhm. Słuchaj to może ja teraz o tym torcie opowiem troszeczkę. nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No dajesz z tym tortem dajesz. Czy ty robisz, czy ty robisz jakieś torty? Lubisz torty? E, tak, lubię torty, nie. Nie e, lubisz? lubię torty, ale nie ale robię. Nie Będzo, bardzo będę chciał zrobić takiego e, piętrowego torta. No słuchaj tort no wydaje się, że to jest rzecz pracochłonna i zazwyczaj tak jest ale są na to pewne sposoby i, i ja dzisiaj Wam zaprezentuję taki tort nazywany tortem rumuńskim pyszny, miodowo-orzechowy który można sobie zrobić i wcale tak aż bardzo pracochłonny on nie jest mhm. na ciasto będziemy potrzebować 25 deko mąki tortowej jak już robimy tort 10 deko zmielonych orzechów włoskich 10 deko cukru pudru 12 deko miodu nie sztucznego tylko prawdziwego to jest mhm. istotne do tego jedno jajko i jedno żółtko białko nam zostanie na końcu jeszcze opowiem o tych bezach i do tego dajemy y, pół łyżeczki sody oczyszczonej pół płaskiej łyżeczki i szczypta soli czyli tak orzechy sobie obieramy albo kupujemy już orzechy łuskane i albo je mielimy w takiej specjalnej maszynce do rozdrabniania orzechów albo je po prostu ucieramy na tarce, no co jest, może być troszkę pracochłonne albo rozdrabniamy w jakimś tam blenderku czy czymś takim to ma być dosłownie taka prawie że mączka i teraz tak, te wszystkie składniki sobie łączymy, zagniatamy ciasto na końcu dodajemy miód i tutaj trzeba uważać z ilością tego, bo tak właśnie uwaga będzie podobna do tego, co ty mówiłeś o tym chruście. Że to ciasto albo nam będzie za bardzo pływało, jak będzie za dużo tego miodu, albo będzie za suche. Ma, się to, ma to ciasto być delikatne, takie plastyczne, ale też nie może całkiem pływać. Jak to wszystko zabierzemy razem już w taką kulę, zarobimy to koniecznie musimy to włożyć do jakiejś folii albo do czegoś takiego, do jakiejś, do jakiejś miseczki i schłodzić około godziny w lodówce. Mhm. I teraz tak. Z tego ciasta później, jak ono już troszeczkę się ochłodzi, formujemy, wyciągamy, formujemy taki wałeczek i dzielimy sobie na pół, na pół, na pół i robimy tych placków od sześciu do nawet 12 można zrobić. Zależy jaki ten tort ma być y, duży jak i jaki wysoki. Ja, ponieważ chciałem, żeby ten torcik był taki zgrabny y, na około 12-15 mm -hmm. osób, to nie robiłem na dużej blaszce, nie robiłem takiego, wiesz, tego torta y, o dużej średnicy, tylko postanowiłem, że zrobię taki troszeczkę wyższy, ale zwarty, taki fajny. I jak to zrobić? Więc podzieliłem sobie to ciasto moje na 12 kulek, jednakowej wielkości. Te kuleczki sobie opruszyłem mąką i każdą z tych kuleczek wałkowałem na stolnicy podsypanej delikatnie mąką. Można też przez folię taką wiesz, spożywczą sobie to wałkować. Tylko trzeba uważać, bo to ciasto może nam się kleić. Jeżeli będzie Wam się przyklejać, minimalnie podsypujemy mąką. Na wałkujemy. bieżąco podsypujemy, tak? Na bieżąco, tak. Na bieżąco. I słuchaj, Wałkujemy to podobnie jak te, to ciasto na chrust na takie bardzo, bardzo cienkie placuszki na około 2 mm, również 2, 2,5. I ja wziąłem sobie taką miskę, w której na przykład robię sałatkę. No, nie wiem, może z 18 cm średnicy, i tą miską z góry przykrywałem już rozwałkowane to ciasto, obcinałem sobie nożem i wychodziło mi takie idealne o, widzisz, kółko. To dobry pomysł. I teraz. Dobry pomysł, żeby zrobić właśnie bez tortownicy, bo to jest dosłownie bardzo cienkie, jak płatek są te, te spody. I słuchaj, na, jednym, na jednej warstwie y, piekarnika, na jednej blasze wyłożonej pergaminem mieściły mi się trzy takie o. placki obok siebie ułożone. Delikatnie jak to przenosimy, to zwijamy na wałek, tak żeby nam się nie wygięło, nie rozdarło. I sobie układamy trzy te placki. Na jednej blaszce do piekarnika. Ja o tych blaszek mam trzy, więc zrobiłem 9. Piekarnik nastawiłem na 180 stopni i na trzech wysokościach piekłem te placki. One, ponieważ mają w sobie sodę, to odrobinę rosną. No powiedzmy na jakieś, ja wiem, 5 mm wyrastają i po 8 do 12 minut 8 to jeżeli byśmy piekli pojedynczo te placki 12 to jeżeli pieczemy właśnie tak jak mówię po kilka tych placków naraz sobie je wypiekamy tak żeby delikatnie złapały złotowy kolor i wyciągamy je później delikatnie bo one są zawierają miód więc są takie wiesz póki są ciepłe to są plastyczne a później nam twardnieją i ściągamy możemy już później na talerzu yy, Podobnie jak naleśniki ustawicie sobie piętrowo jeden na drugi No i ja właśnie robiłem taki na 12 warstw Krojąc tej, tą miską odwróconą wiesz, do góry nogami Tak żeby to nie było zbyt szerokie Aż był taki fajny wysoki ten torcik No i później jak już miałem te placki upieczone Jeszcze sprawdziłem czy wszystkie są w miarę równe Czy nie są popękane Jak coś tam wiesz wystawało to delikatnie nożem odkroiłem te te, te wyrównałem boki i później te, te spody powinny troszeczkę poleżeć tak żeby nabrały jakby wilgoci z powietrza odrobinę bo one są zaraz po wystudzeniu są takie twardawe i robimy teraz masę 20 deko cukru pudru 20 deko masła No kupmy jak najlepsze masło nawet powiedzmy takie odrobinę droższe ale żeby było przynajmniej te 85 parę procent masła w maśle. To jest istotne. I nie używajcie żadnej margaryny, ani niczego takiego. To musi po prostu być masło. Dajemy 15 deko y, zmielonych orzechów, podobnie jak było do ciasta. Dajemy 3 żółtka, dwa cukry waniliowe i szklankę kwaśnej śmietany, albo jeżeli się będziecie obawiać, że to jest troszeczkę za tłuste, to możecie dać szklanka jogurtu typu greckiego, takiego, wiesz, który można nożem kroić, tak, uh -huh. zwięzły, gęsty jogurt. I opcjonalnie można dać sok z połowy cytryny. Ja tego nie daję. Ale mówię o tym, bo tak było w przepisie uh -huh. oryginalnym. I teraz tak. Masło wkładamy do makutry. Masło takie w temperaturze pokojowej, czyli musimy chwilę przed przystąpieniem do robienia tej masy sobie je wyciągnąć, żeby zmiękło i sobie ucieramy. Dodajemy cukier puder, dodajemy żółtka, cukier waniliowy. I aha, i jeszcze tak. Te 15 deko zmielonych orzechów musimy wcześniej przygotować. Zagotowujemy pół szklanki mleka i tą połową szklanki mleka zalewamy te właśnie orzechy. Mieszamy, tak żeby się to połączyło. To powstaje taka wiesz, taka gęstawa masa i studzimy. Te orzechy no, uwalniają taki fajny dodatkowy zapach. I później to łączymy też z tą naszą jajeczną, maślaną masą. To wszystko razem mieszamy. Tak jak mówiłem, dodajemy tą, tą kwaśną śmietanę. I jeżeli ta masa już jest gotowa, to odrobinę ją schładzamy i za chwilę będziemy ubierać nasz tort. Przydałyby się jeszcze powidła śliwkowe, tak żeby posmarować jedną lub dwie warstwy, żeby fajnie mm, wzbogacić smak tego naszego tortu. Czyli tak, to wszystko nam się y, zrobiło. W międzyczasie jeszcze powtórzę raz wszystkie składniki i zaraz będziemy składać ten torcik. Na ciasto 25 deko mąki, 10 deko zmielonych orzechów włoskich, 10 deko cukru pudru, 12 deko miodu, jedno jajko i jedno żółtko, pół łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta soli. Super. Na masę 200 g 20 deko cukru pudru, 20 deko masła, Czyli kostka, 15 deko zmielonych orzechów, 3 żółtka, 2 cukry waniliowe, szklanka kwaśnej śmietany lub jogurtu greckiego, sok z połowy cytryny, no i te pół szklanki mleka. I teraz tak. Zaczynamy wykładając jeden placek sobie na tortownicę czy na jakiś talerz, tak żebyśmy mogli odwracać ten torcik sobie dookoła, żebyśmy, żeby łatwo nam było nim operować. I łyżką taką paczką. Czy tam, czy tam nożem nakładamy y, warstwę masy. Przykrywamy delikatnie dociskając y, następny spód tego torta, następne ciasto i znowu powtarzamy czynność, czyli kładziemy masę, rozsmarowujemy. Tej masy też nie dajemy dużo, dosłownie tak, żeby tylko to przesmarować. I później robimy jedną czy dwie y, warstwy przekładając nie masą, tylko tymi powidłami śliwkowymi i w ten sposób składamy tort aż do samej góry, pamiętając o tym, żeby odrobinę tej masy nam zostało po to, żeby wysmarować boki i żeby posmarować górę tego torta. Można, jeżeli ten tort nam się będzie krzywił powiedzmy mm -hmm. w którą stronę, to można u góry, wiesz, po, jeżeli ubierzesz daną warstwę i sobie położysz kolejny placek nieposmarowany masą, to możesz Postawić na chwileczkę deskę do załóżmy do krojenia chleba, i wiesz, przyciskając delikatnie wyrównać go, tak, żeby on był ładnie y, równy, prawda? Wiesz, tak, żeby go spionizować. Tak. No i to wszystko. W sumie, jak go, jak go ubierzemy, to tak jak mówię, z zewnątrz go jeszcze oblepiamy tą masą, czyli smarujemy nożem y, samą górę i boki. I możemy go na przykład przybrać sobie orzechami włoskimi. Albo posypać na przykład jakąś tam odrobiną kakao czy czegoś takiego, ale sam w sobie też bardzo ładnie wygląda. I ten tort chowamy do lodówki. Można go na przykład, wiesz, owinąć w worek albo użyć specjalnego takiego pojemnika na tort, żeby nie przesiąkały zapachy z zewnątrz. Na przykład jak tam mamy jeszcze wędlinę czy coś w lodówce, to żeby, wiesz, ten tort później na, nie pachnia kiełbasą. No czyli czyli yy, w jakimś y, zamknięciu Mówię, w pojemniku, albo w jakim, przykrywając jakimś woreczkiem, czy czymś takim, y, uważając, żeby to się nie przykleiło do tego torta, bo masa jest miękka. Kładamy do lodówki i ten tort najlepiej jest podawać załóżmy na drugi dzień, czy za 2 trzy dni, kiedy te placki troszeczkę już zmiękną, przegryzą się z tą masą i wszystkie smaki się zrównoważą. Jak kroimy tort? Tort wyciągamy z lodówki i staramy się jak najszybciej go pokroić, wtedy kiedy on jest jeszcze twardy, mm -hmm. gdy ta masa jest schłodzona. Bierzemy duży nóż, taki długi, ten nóż moczymy w gorącej, gorącej wodzie, czyli polewamy wrzątkiem, albo moczymy go w szklance takiej wysokiej z gorącą wodą i takim gorącym nożem najlepiej jest kroić, Zimny tort prosto z lodówki. Ale jeszcze jest jeden sposób. Wtedy Ta masa nie przykleja się nam. Jest jeszcze mhm. jeden sposób. No proszę podaj. Bierze się nitkę dentystyczną proszę pana. No Nitkę dentystyczną i też można kroić w ten sposób. Można, owszem. Natomiast no jak masz duży taki nóż, taki dosyć długi, to też spokojnie można tak. to zrobić. Najlepiej sobie narysować takie wcześniej, zanim zaczniesz go kroić, to właśnie nitką można... Czy też możemy narysować takie kreseczki tak, sobie na górze? Tak. Załóżmy pomyśleć ile ma być porcji i tak jak pizzę prawda, z góry znaczysz sobie na pół na pół, na pół na pół, na pół i wiesz, ile, że tych porcji ma być tam 12, czy 16 czy, czy, czy, czy 8. Zgadza się 100%. I wtedy to Zabrotowy sobie no, lepiej tort podawać na takich talerzykach porcelanowych z jakimś widelczykiem, takim trójzębnym do, do deserów, ewentualnie z łyżeczką. No i do tego myślę jakaś dobra herbata albo smaczna kawa i mamy wspaniały deser. Pyszny ten tort naprawdę. Ja nie robiłem go z 10 lat, ale ostatnio robiłem go już dwa razy, bo no bo była jakiś tam okazja, faktycznie tort jest bardzo, bardzo smaczny. Polecam. A nóż, widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Ja niestety nie mogę, za... ja pamiętam, myśmy już coś mówili na te swego czasu na temat jakiegoś tam alkoholu, ale mhm. powiem, w sumie dzisiaj opowiem o takim jednym, o takich nadziewanych cytrynach. W Tak, o takich nadziewanych cytrynach, słuchajcie, kawą. I to będzie pierwszy przepis na nalewkę kawową, co to, znaczy na, na, na, to będzie przepis taki, w którym jeden ze składników jest właśnie kawa a drugi podam następnym razem. Do tego będzie potrzebne, będą potrzebne następujące składniki. Będzie potrzebny 1 litr czystej wódki, 40-45% alkoholu, 1 średnia, średnia cytryna gru od grubej kurce, o grubej skórce, 20 ziaren kawy i pół szklanki cukru. Robi się to w następujący sposób. Cytrynę wyszorować i sparzyć wrzątkiem. W skórce ostrym nożem yy, zrobić 20 nacięć. W każde włożyć ziarenko kawy. Włożyć do dużego słoja mm -hmm. i zalać wódką. Zamknąć szczelnie i podawać. Yy, przepraszam, zamknąć szczelnie i odstawić na 2 tygodnie w ciemne miejsce. Następnie wódkę przefiltrować dodać cukier rozpuszczony niewielkiej ilości wody i dokładnie wymieszać. Przelać do butelek i odstawić jeszcze na minimum dwa tygodnie. My jesteśmy w trakcie tego robienia, także niestety nie mogę powiedzieć, jaki jest mhm. efekt końcowy, ale za jakiś czas na pewno to będzie gotowe na tak zwanego śledzika albo na ostatki i wtedy Wam powiem, powiem, jak to, jak to w praktyce, w praktyce wygląda. wygląda. Tak, ja bym okay. chciał jeszcze na zakończenie, bo już będziemy kończyć, chciałem powiedzieć właśnie, że robię ten chrust, ponieważ w niektórych regionach Polski na, na świętego Bartłomieja podawało się nie pączki, tylko chrust. I robię, robię teraz mm -hmm. chrust i będę robił jeszcze pączki po to, żeby w tym roku zrobić własne pączki, a nie kupne. I Was do tego też namawiam. Domowe są. One u... nie będą one nie będą takie równe, one nie będą takie wielkie, ponieważ będziecie używać, nie będziecie używać polepszaczy i jakichś innych schodników, ale na pewno będą smaczne, bo to będą Wasze. Pewno, że tak. Słuchaj, ja dzisiaj rano przeglądałem Twittera i ktoś tam napisał takiego Twittera, że w prawdziwym polskim domu musi być alkohol. Jak nie ma alkoholu, to nie jest to polski dom. <śmiech> to nie tak. A propos tej nalewki trochę rozśmieszyła. Może coś. Tu nie... Ja Ci powiem, że to jest, to z jest alkoholem, wiadomo, z prawda. To jest prawda, tym bardziej, że alkoholu nie musimy koniecznie używać do e, picia. Tak o sensu stricte, nalać do kieliszka i mm -hmm. wychylić to. Alkohol nam będzie potrzebny, e, czy to w postaci spirytusu, czy wódki, będzie potrzebny właśnie do, do, do, do tych pączków, czasami do innych ciast. Robi się takie, wiesz, robi się te, przecież biszkopty robi się takie namaczane, prawda, nasączane alkoholem. Robi się nalewki śliwkowe. W następnym odcinku podam też przepis na taką nalewkę myśliwską, czy śliwowicę, czy coś taką. Ale to takie, to nie ma nic, to chyba troszeczkę tylko z nazwy jest spolszczana śliwowica, ale to nie ma nic wspólnego z taką oryginalną śliwowicą. Suszone owoce zalewamy alkoholem na jakiś czas, to odstawiamy. To nabiera mocy i naprawdę taki. Kieliszeczek aromat taki kiel aromatu nabiera, i tak dalej. To jest takie gęste taki kieliszeczek, i to dosłownie wiesz, powiedzmy tam 15 ml, 20 ml na rozgrzewkę do pysznego ciasta, do gorącej herbaty z tym, z na przykład z róży czy z czegoś na taki sympatyczny wieczór. No to wiesz, no to nie jak się ma do jakiegoś tam, wiesz, wypije, wypijania jakiegoś tam pół litra czy jakiejś dużej krowy, prawda? Yy, to jest co z innego, prawda? No, Na kultura no. spożywania. Dobrze, to ja jeszcze może o tych białkach powiem, co A, no z nimi właśnie, zrobić no i właśnie, będziemy kończyć. No to ten odcinek. Otóż tak, jeżeli robimy ciasta, to często jest tak, właśnie tutaj jak w tych przykładach, które dzisiaj padły że zostają nam białka. Te białka możemy spokojnie przechowywać w słoiczku zakręconym. Ewentualnie nawet słyszałem o tym, że można je zamrozić. Ja tego nie robiłem, ale podobno nic nie tracą na, na, na mhm. właściwościach. Natomiast jest istotna jedna rzecz. Jeżeli chcemy z białek ubijać później pianę, to nie może być tam ani odrobiny żółtka. Jeżeli... I rozbijamy jajko i to jajko nam i to żółtko nam pęka, to pamiętajmy, że z tego białka już piany nie będzie, nie ubije nam się. No i teraz tak, chcielibyśmy zrobić bezy. Bezy robi się prosto. Na każde białko potrzeba 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżki, takie od zupy mam na, na myśli. I teraz tak, białka schodzone wlewa, wlewamy do miski, dodajemy szczyptę soli, ubijamy mikserem na najwyższych obrotach. Ubijamy mm, tak długo, aż te białka nam mm, zwiększą swoją objętość i powstanie biała, gładka, jednolita piana, która będzie na tyle sztywna, że po odwróceniu tej miski piana ani odrobinę się nie ruszy, nie będzie nam chciała wylać się z tej miski. To jest sygnał, że białka są ubite. Dodajemy następnie cukier puder po odrobinie, czyli trzy łyżki cukru podruna każde jedno białko i toż sobie mieszamy. Ja dodaję jeszcze łyżkę mąki ziemniaczanej załóżmy jeżeli to jest 3-4 białka to jedną łyżkę mąki ziemniaczanej tak żeby troszeczkę wzmocnić strukturę tych białek i można zrobić taką sztuczkę że można dodać odrobinę sody oczyszczonej to słyszałem, że też usztywni tą strukturę, czego mhm. ja nie robię można dodać odrobinę octu, czego ja też nie robię, bo to zmienia powiedzmy zapach tego ale można dać płaską łyżkę wody woda powoduje to, że białka zwiększą swoją objętość będzie więcej tego i później dodajemy powoli aż dodaj, dodamy cały cukier dodajemy cukier puder mhm. i ubijamy ubijamy, ubijamy, ubijamy, ubijamy ubijamy, ubijamy, ubijamy dosyć długo, aż to wszystko nam idealnie się połączy ta piana powinna być tak gęsta, że ona praktycznie tak jak śmietana, no możesz ją kroić nożem pra, prawie że i teraz tak, jeżeli byś chciał robić duże bezy, to dobrze byłoby to y, ubić jeszcze chwilę na, w kąpieli parowej tak żeby y, żeby to podgrzać tą masę ale ja mm. tego nie robię, natomiast mam taki sposób, że te bezy ładnie zawsze mi wychodzą, biorę sobie taki, y, taką szprycę czyli taki worek y, foliowy z jednym rożkiem ściętym na końcu. Przekładam tą masę do, te, do tego worka, zakręcam i ściskam delikatnie ręką, tak żeby wyciskać na, na papier do pieczenia mhm. takie kropeczki, takie, wiesz, e, takie równomierne bezy. To jest o tyle fajne, że te bezy później są ładne, bo jakbyś łyżką nałożył, to nigdy nie będą miały ładnego kształtu. A po drugie, jeżeli robisz to tą szprycą, to zawsze jedno przyciśnięcie ręką daje jednego, jednej wielkości bezy najfajniej robi się malutkie bezy, bo je się najszybciej suszy jeżeli chcesz robić duże, no to nastaw się na to, że będziesz ten piekarnik musiał włączyć na te kilka, kilka godzin i teraz tak, piekarnik nastawiamy, nagrzewamy do 100, 20 maksymalnie stopni i wkładamy te bezy, można na dwa, na trzy piętra, oczywiście piec jednocześnie tylko pamiętajmy, żeby piekarnik uchylić. Czyli piekarnik nie może być całkiem zamknięty. Na górze powinna być taka szczelina 1-2 cm. Jeżeli te drzwiczki Wam się będą nie będą się chciały zatrzymać, to można tam zrobić jakiś patent, nie wiem, włożyć łyżkę drewnianą czy coś takiego, żeby wiesz, ta szpara pozostała. I bardzo ważne jest to, żeby bezy piec powoli i w niskiej temperaturze. One mają się właściwie suszyć, a nie piec. I teraz... Jeżeli zrobisz to w wyższej temperaturze, to one będą, od razu zrobią się ciemne i od razu będą, no załóżmy, puste w środku, no, zmieni się ich struktura. Jak chcesz, żeby były ładne, to muszą się suszyć w małej Dobra, temperaturze. Jeszcze raz podaj. No, co ci Ja myślałem, że to już jest koniec. No dobrze, bo już jest, są upieczone. Tak, tak, no, to proszę jeszcze na koniec jeszcze raz podać składniki. Czyli tak. tak, no załóżmy te sześć e, tak. białek. Na, na każde białko 3 łyżki e, cukru, pudru czyli 3 razy 6 to 18 łyżek cukru pudru łyżka wody łyżka mąki ziemniaczanej szczypta soli łyżka wody, tak? łyżka i wody, wody. tak łyżka wody do ubitej już na sztywno piany dodajemy, żeby ona jeszcze troszeczkę zwiększyła I łyżka swoją na koniec była czego? mąki ziemniaczanej no i słuchajcie, bezu można robić bardzo różne jeżeli ktoś lubi wiórki kokosowe to można na końcu już łyżką sobie wymieszać dodając wiórka kokosowe mhm. można dodać orzechy to do nam takie makaroniki co robiliśmy z przepisu Samosi można dodać orzechy włoskie co udawiesz generalnie cud niektórzy też dodają jakieś barwniki spożywcze tak jak masz jakieś tam różowe później jakieś zielone żółte bezy w cukierni ale to ja tego generalnie nie polecam i jedna rzecz jest ważna jak te bezy sobie zdejmiemy to później możemy je długo długo przechowywać ale muszą być one w szczelnie zamkniętym pojemniku, bo one chłoną wilgoć i takie bezy można później wykorzystać do ubrania jakiegoś tortu, do jakichś deserów. Właśnie dlatego im mniejsze się robi, tym, fa tym są fajniejsze, bo potem można je łatwiej wykorzystać. Ewentualnie można zrobić na papierze do pieczenia, łyżką wyłożyć no, taki placek okrągły, wyrównać ładnie i wtedy masz jako jakiś tam spód do tortu, ale to się bardzo długo suszy. Dobrze. No to dobrze. No generalnie. i tym optymistycznym akcentem e, kończymy. E, ile mówiłeś się piecze? Aż się upiecze, aż, aż będzie wszystko. No, jak będziemy tak do jest. ręki, ale to na pewno to jest Dobra. dwie godziny. Na pewno to jest dwie godziny. No i wszystko. I tym e, słodkim akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Pogorąco Was pozdrawiamy. I do smacznego, smacznego następnym razem. I do usłyszenia. Tak Cześć. Cześć. Anuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci.